Rozdział szesnasty Artura obudziły odgłosy kłótni. Wstał i poszedł do centrali dowodzenia. Ford wymachiwał rękami w powietrzu. Zafot, jesteś szalony! wołał. Margareta to mit, bajka, historyjka, którą rodzice opowiadają wieczorami dzieciom, jeśli chcą, by zostały ekonomistami. To właśnie jesteśmy na jej orbicie! obstawał przy swoim Zafot. Nie mam pojęcia, na jakiej w tej chwili jesteś orbicie, ale ten statek, komputer, krzyknął Zafot. O nie. Cześć, kochani. Tu Eddie, wasz komputer pokładowy. Czuję się fantastycznie i wiem, że będę świetnie się bawił wszystkimi programami, którymi mnie uprzejmie nakarmicie. Artur rzucił Trillian, pytające spojrzenie. Ruchem ręki kazała mu wejść, dając równocześnie do zrozumienia, by się nie odzywał. – Komputer! – powtórzył Zafot. Podaj jeszcze raz aktualną trajektorię. – Z przyjemnością, gościu! – zabulgotał komputer. – W tej chwili znajdujemy się na orbicie legendarnej planety Margaratea, 500 kilometrów nad jej powierzchnią. – No, To niczego nie dowodzi – powiedział Ford. – Nie ufam temu komputerowi nawet na tyle, by wierzyć, że prawidłowo poda moją wagę. – Mogę to zrobić, nie ma sprawy! – Zachwycił się komputer i wypluł jeszcze trochę taśmy perforowanej. — Mogę nawet wyliczyć do dziesiątego miejsca po przecinku twoje osobiste problemy, jeśli to w czymś pomoże. Trillian przerwała Ediemu, mówiąc — Za fot lada chwila wlecimy nad dzienną półkulę Margratei albo tego, czym się okaże ta planeta. — Co chcesz przez to powiedzieć? Przecież jest dokładnie tam, gdzie wyliczyłem, nie? Zgoda, widzę, że jest tu jakaś planeta. Nie spieram się. Chodzi tylko o to, że nie umiałabym odróżnić Margratei od dowolnej innej kupy zmarzniętych skał. Nadchodzi świt, że tak powiem. A, babskie gadanie, mruknął Zafot. Pozwól rzucić okiem na coś ładnego. Komputer! Cześć, kochani, co mogę? Stól, pysk i jeszcze raz pokaż nam planetę. Ekrany znów wypełniła poruszająca się ciemna, nieforemna masa. Patrzyli w milczeniu. Zafoda rozsadzało z podniecenia. Przelatujemy teraz nad nocną stroną, wyszeptał. Planeta obracała się dalej. Margratea jest pięćset kilometrów pod nami! Próbował nadać chwili podniosły nastrój, gdyż uważał, że jest wielka Margratea. Był zły na Forda za jego sceptycyzm. Margratea. Za kilka sekund powinniśmy zobaczyć jak... Teraz. Widok mówił sam za siebie. Nawet najtwardsi międzygwiezdni autostopowicze nie umieją powstrzymać drżenia w obliczu spektakularnego widowiska, jakim jest widziany z kosmosu zwykły wschód słońca. Cóż dopiero mówić o podwójnym? To jeden z największych cudów galaktyki. W absolutnej ciemności nagle wystrzelił promień oślepiającego światła. Pełzł w górę łagodnym łukiem, rozszerzał się na boki wąskim półkolem i w parę sekund wynurzyły się dwa słońca. Tygle światła, które białym ogniem osmaliły czarny skraj horyzontu. Jaskrawe snopy barw strzeliły przez rozrzedzoną atmosferę. — Ognie jutrzenki! — wyszeptał zafod bez tchu. — Bliźniacze słońca! Soulianis i Ram! — Czy cokolwiek to jest? — stwierdził spokojnie Ford. — Soulianis i Ram! Słońca buchały płomieniami w głębiny wszechświata a w centrali dowodzenia brzmiała cicha, upiorna pieśń. Marwin nucił szyderczo pod nosem. Nienawidził bowiem ludzi. Ford, patrząc na rozgrywający się przed nimi spektakl, płonął z podniecenia, ale ekscytował się wyłącznie tym, że zobaczy nową i dziwną planetę. Lubił oglądać świat, jaki jest, i nieco go złościło, że Zafot, by odczuć zadowolenie, Musi ubarwiać odkrycie niedorzecznymi majakami. Nonsens z Margrateą wydawał się dziecinny. Nie wystarczy zobaczyć, że ogród jest piękny? Trzeba wmawiać sobie, że mieszkają w nim wróżki? Arturowi historia wydawała się zupełnie niepojęta. Podsunął się do Trilian i zapytał, co jest grane. Wiem tylko tyle, co powiedział mi Zafot, szepnęła. Najwyraźniej Margratea jest legendą, w którą nikt poważnie nie wierzy. Trochę jak na ziemi Atlantyda, poza tym, że według legendy Margrateańczycy produkowali planety. Artur rzucił okiem na ekrany i poczuł, że brakuje mu czegoś ważnego. Zrozumiał nagle czego. Czy gdzieś na tym statku jest herbata? spytał. Serce ze złota mknęło po orbicie i pojawiały się kolejne połacie planety. Fajerwerk jutrzenki się skończył. Słońca stały wysoko na czarnym niebie. W normalnym świetle powierzchnia planety wydawała się ponura i odpychająca. Szara, zakurzona i pozbawiona ostrych konturów. Sprawiała wrażenie zimnej i martwej jak krypta. Od czasu do czasu na horyzoncie pojawiały się obiecujące kształty, przepaście, może góry, może nawet miasta, lecz gdy doratywali bliżej, linie rozpływały się, znikały i przestawały cokolwiek oznaczać. Powierzchnię zniwelował czas i powolny ruch rozrzedzonego, stęchłego powietrza, które pełzało po niej stulecie za stuleciem. Bez wątpienia planeta była stara. Bardzo stara. Forda, obserwującego przesuwanie się szarego krajobrazu, przez chwilę ogarnęły wątpliwości. Przestraszył go bezmiar czasu. Czuł jego obecność. Chrząknął. No dobrze, no. Nawet gdyby założyć, że to, to jest Margratea. Dobitnie orzekł Zafod. Margratea, choć to na pewno nie margratea to czego od niej chcesz? Przecież tu nic nie ma. Nie ma powierzchni uściślił Zafot. No fajnie, zakładając, że coś tu jest. Nie wyobrażam sobie, że przyleciałeś tu po to, by wygrzebywać stare fabryki. Czego szukasz? Jedna z głów Zafoda spojrzała w bok. Druga zrobiła zaraz to samo gdyż chciała zobaczyć, na co patrzy pierwsza. Nie było to jednak nic konkretnego. A więc, powiedział Zafot z przesadną elegancją, po części chodzi o ciekawość, po części o przygodę. Przede wszystkim jednak chyba o sławę i pieniądze. Ford rzucił mu krótkie, ostre spojrzenie. Miał dziwne wrażenie, że Zafot nie ma pojęcia, co tu robi. Ta planeta wcale mi się nie podoba, wtrąciła Trillian, dygocząc. Nie zwracaj na to uwagi, uspokoił ją zafot. Mając połowę bogactw byłego Imperium Galaktycznego, które są tu gdzieś zachomikowane, może sobie pozwolić na to, by wyglądać obskurnie. Bzdura, pomyślał Ford. Nawet gdyby przyjąć, że była to kiedyś ojczyzna starej, rozpadłej w pył cywilizacji Nawet zakładając wiele bardziej nieprawdopodobnych możliwości W żadnym wypadku nie mogą tu być zachomikowane olbrzymie skarby Mające jeszcze dziś jakiekolwiek znaczenie Wzruszył ramionami Wydaje mi się, że to zwykła martwa planeta Uznał Ta niepewność mnie dobija mruknął rozdrażniony Artur. Stres i napięcie nerwowe stanowią obecnie wielki problem społeczny we wszystkich częściach galaktyki i żeby nie zaostrzać sytuacji, kilka faktów zostanie zdradzonych z góry. Planeta, o której mowa, to rzeczywiście legendarna Margheratea. Śmiercionośny atak rakietowy, przygotowywany właśnie przez prastary automatyczny system obronny, spowoduje jedynie zniszczenie trzech filiżanek do kawy i klatki na myszy, stłuczenie czyjegoś ramienia oraz powstanie w nieodpowiednim czasie, a potem gwałtowne rozstanie się z życiem, Petuni w doniczce i niewinnego kaszalota. Dla utrzymania atmosfery tajemnicy nie zostanie na razie zdradzone, kto stłucze sobie ramię. Fakt ten może zostać spokojnie podniesiony do rangi elementu sensacyjnego – ponieważ nie ma najmniejszego znaczenia.